Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Francja jest jednym z najbardziej zaufanych partnerów Polski na arenie międzynarodowej, mówił w Gdańsku premier Donald Tusk. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej przyleciał prezydent Emmanuel Macron. Przywódcy podczas międzyrządowego szczytu rozmawiali m.in. na tematy związane z bezpieczeństwem i energetyką.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 Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej świętowano także w Paryżu. Główne uroczystości odbyły się w Polskiej Ambasadzie. Siedziba francuskiego MSZ podświetlona w biało-czerwonych barwach, a w Polskiej Ambasadzie koncert pianistyczny i wręczenie odznaczeń. Tak Paryż uczcił pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Odbierając Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, francuski generał Thierry Bourquart podkreślił kluczową rolę Polski we wspieraniu Ukrainy, co obserwował z bliska jako szef sztabu generalnego francuskiej armii w tamtym czasie. Jest oczywiste, że w lutym 2022 roku bez działań i postawy przyjętej przez Polskę, Ukraina prawdopodobnie nie byłaby w stanie oprzeć rosyjskiej agresji. Zbyt rzadko się o tym mówi i uważam, że należy to podkreślić. Powiedział. Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej stał się okazją do licznych wydarzeń poświęconych historii relacji obu państw organizowanych w całej Francji. Myślę, że każdy, kto obserwuje to, co się dzieje między Polską a Francją, widzi to niesamowite przyspieszenie, które wynika przede wszystkim ze wspólnoty interesów, ze współpracy we wszystkich Dziedzina. Zaznaczył polski charge Fer w Paryżu, Wiesław Tarka Stefan Folzer polskie radio. Zmarł czteroletni chłopiec, który wypadł po południu z piątego piętra bloku na bydgoskim Szwederowie. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury, mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek. O godzinie 17.18 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na ulicy Hołoniewskiego w Bydgoszczy dziecko wypadło z piątego piętra. Na miejscu policjanci potwierdzili to zgłoszenie. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że czteroletni chłopiec wypadł z balkonu z piątego piętra na balkon na pierwszym piętrze. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie niestety, mimo udzielonej pomocy zmarło. Radio PIK nieoficjalnie dowiedziało się, że mężczyzna, który był w domu z chłopcem wyszedł na chwilę pomóc ciężarnej partnerce. Przyszły szef węgierskiego rządu postawił ultimatum szefom najważniejszych urzędów wyznaczonym przez władzę ustępującego Fidesu. Peter Madziar dodał, że jeśli nie złożą oni dymisji, wykorzysta mandat dwóch trzecich, jaki dali mu Węgrzy. Człowiek, który niedługo obejmie władzę na Węgrzech, powiedział, że jest zdeterminowany, aby przeprowadzić zmiany na stanowiskach obsadzanych przez lata przez Orbana. Dał tym urzędnikom czas do 31 maja na złożenie dymisji. Naród węgierski ma taką władzę i dlatego zagłosował za zmianą systemu. Czekamy na opuszczenie swoich stanowisk przez marionetki Orbana, powiedział młodzior. Wśród urzędników, którzy zdaniem przyszłego premiera powinni opuścić stanowiska, są m.in. prezydent czy szefowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Inną kwestią poruszaną przez Modiora był planowany specjalny podatek dla najbogatszych Węgrów. Spora część dorobiła się majątków za czasów Orbana i nie podoba im się to. Lider TISY odpowiedział im francuskim powiedzeniem Selawi, Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszcz. Krakowskie kwiaciarki zostają na rynku głównym przynajmniej w tym roku. Urząd miasta na razie nie rozstrzygnie przetargów na stoiska. Przeciwko protestowały kwiaciarki. Wciąż czekamy na decyzję co dalej przyznaje Rafał Dudek ze spółki kwiaciarki krakowskie. To się nic nie zmienia. Nie dostaliśmy żadnych informacji odnośnie zmian, że piaciarki pozostaną na rynku i tradycja będzie dalej kontynuowana. Przedłużono nam możliwość kontynuacji naszej działalności i później koniec. Nie ma żadnych wytycznych co dalej. Nie wiemy czy przetrwamy, czy ta tradycja przetrwa. Miasto prawdopodobnie ogłosi przetarg w przyszłym roku, mówi Paulina Walczykiewicz z krakowskiego magistratu. Są rozmowy dotyczące wyglądu i charakteru tych stoisk. Czekamy na uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Bez tych uzgodnień i bez ustalonego kształtu stanowisk nie jesteśmy w stanie wypracować ostatecznego kształtu udostępniania tych stanowisk. Grupa Miejskich Aktywistów chce, by tradycja sprzedaży kwiatów na krakowskim rynku została wpisana na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. To pozwoliłoby ochronić rodziny zajmujące się sprzedażą kwiatów od wielu pokoleń.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 We wtorek na południu słabe przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przelotne opady śniegu. Temperatura od 9 do 13 stopni, chłodniej na Helu 7 i miejscami na terenach podgórskich Karpat 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudatach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu Dwadzieścia Powtórka programu Świat w powiększeniu. To były już ósme w ciągu ostatnich pięciu lat wybory parlamentarne w Bułgarii, a ich wyniki dają szansę na polityczną stabilność. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej progresywna Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, uzyskała niemal 45% głosów i prawdopodobnie 130 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Oznacza to, że w 240-osobowym parlamencie będzie mogła stworzyć samodzielnie rząd. Do parlamentu wejdą ostatecznie jeszcze cztery partie kontynuujemy zmiany, DPS i skrajnie prawicowe odrodzenie. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś będziemy mówić o tym, co dla Bułgarii i dla Europy oznacza objęcie rządów przez Rumena Radewa. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Piotr Oleksy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, to zanim przejdziemy do tych ostatnich wyborów i do ich wyników i konsekwencji, powiedzmy może dlaczego w tych ostatnich latach tak trudno było utrzymać stabilny rząd w Bułgarii. Dlaczego do tych wyborów dochodziło tak często? To można powiedzieć, że ta sytuacja przedłużająca się i męcząca dla, dla Bułgarów bez wątpienia była efektem takiego procesu, w której to nowi politycy, politycy i, i ich wyborcy, którzy dążyli do takiej autentycznej zmiany społeczno-politycznej w tym kraju nie byli w stanie pokonać sił takich tradycyjnych sił politycznych, oligarchiczno-politycznych, polity, można, można powiedzieć. Ten, ten proces tej, tej walki politycznej między tymi reformatorskimi siłami a tą starą klasą polityczną zaczął się w 2020 roku od masowych protestów społecznych właśnie przeciwko zawłaszczeniu państwa przez oligarchów. Wtedy u władzy była centroprawicowa partia GEP, na czele której stał bojkot. Boisow, był premierem Bułgarii przez y, ponad 30, lat, 13 lat, przepraszam, ponad 13 lat. I y, y, y, y on realizował politykę proeuropejską, można powiedzieć, w formie, tak? Politykę proeuropejską w formie, natomiast w treści była to polityka w dużej mierze zawłaszczania państwa przez oligarchiczny układ. Przeciwko tej sytuacji opowiedzieli się ludzie. Powstały nowe siły polityczne, które próbowały tę sytuację zmienić, ale to się nie udawało cały czas. I te ostatnie pięć lat, te osiem kolejnych wyborów przedterminowych, no to były właśnie te, te, te Zdarzenie tych, tych dwóch, tych dwóch, tych dwóch politycznych, oligarchicznych i reformatorskich. To teraz się, zmieniło się to. To się to, że... nie udawało, no właśnie, aż do momentu, gdy na scenie politycznej pojawiła się nowa Partia Progresywna. Bułgaria. Na początku tego roku prezydent jeszcze, Rumen Radew, zrezygnował z urzędu, żeby zaangażować się w kampanię. Proszę powiedzieć, co to jest za partia? Czy ona rzeczywiście odpowiada na te oczekiwania protestujących tych, którzy chociażby protestowali pod koniec zeszłego roku, co doprowadziło zresztą do upadku poprzedniego rządu? I dlaczego według pana ta partia wygrała? To nie jest partia, która jest tym takim naturalnym, która wyrosła na fali, na fali tych protestów. Na fali tych protestów wyrosły inne ugrupowania, takie jak Demokratyczna Bułgaria i, i kontynuujemy zmianę. One teraz startowały wspólnie, uzyskując 13%. Był moment, że one współtworzyły koalicję rządzącą i faktycznie w, tych, w ciągu tych kilku miesięcy, kiedy one współrządziły, w Bułgarii udało się, się wiele rzeczy zreformować, po, posunąć do przodu, ale znów nie dały rady tak naprawdę w walce z tym oligarchicznym układem. A można powiedzieć, że w tej walce tych dwóch sił Rumen Radew wszedł trochę w poprzek, w poprzek tego sporu. Prezydent pod koniec swojej kadencji zrezygnował z funkcji prezydenta właśnie, żeby stworzyć nową siłę polityczną. Jako ugrupowanie jest to ugrupowanie cały czas eklektyczne, mało znane. Fun ono funkcjonuje od zaledwie kilkunastu, kilku w zasadzie tygodni na bułgarskiej scen scenie politycznej. Tworzą ją ludzie z, w dużej mierze z otoczenia, dawnego otoczenia prezydenta, z jego gabinetu, a także ludzie z wielu innych partii, partii dotychczasowych. Radę zaskarbił sobie tę sympatię wyborców, no właśnie w dużej mierze tym, że oni oczekują, że on y, wprowadzi stabilizację, zakończy okres tych, tych ciągłych, y, ciągłych zmian. W kampanii wyborczej, w tej narracji politycznej, tego ugrupowania było kilka wątków. Więc pierwszym wątkiem silnym, no to był właśnie ten Rumen Rader, Jako prezydent prawie dwóch kadencji, były generał lotnictwa, silny człowiek y, po prostu, który stara się pozycjonować cały czas jako krytyk układu oligarchicznego i, i korupcyjnego, który zawsze był przeciwko niemu, temu układowi i zawsze stał z boku. To jest takie dosyć kontrowersyjne, bo, bo u, u, u, można mu też wykazać, że w wielu momentach on był tego układu m, częścią, czy też y, po, poplecznikiem. No ale tak się obecnie, obecnie pozycjonuje. Ale też trzeba Druga... powiedzieć, że on chyba cieszył się przynajmniej w momencie, kiedy rezygnował ze swojego urzędu prezydenckiego dosyć dużym y, poparciem społecznym, takim zaufaniem społecznym. O tak to powinnam ująć i to też skapitalizował w tych wyborach, można tak powiedzieć? Tak, jak najbardziej tak. To zaufanie poparcie się szło, wynikało też między innymi z tego faktu, że on był tym jednym sta, takim stałym, stabilnym elementem w bułgarskiej po, y, polityce w, w ostatnich latach. Też nie y, splamił się jakoś wyraźnie, można powiedzieć, czy to jakimś skandalem korupcyjnym w swoim otoczeniu, czy jakimiś innymi działaniami, które by, mm, y, które by no, splamiły jego, jego wizerunek polityczny tak, tak mocno. Do tego do jego tej narracji politycznej przekazu jeszcze należy do, dołączyć taki no, socjalny program gospodarczy połączony z taką godnościową, suwerenistyczną wręcz można powiedzieć narracją narodową, jeśli chodzi o symbole narodowe, tożsamość na, na, narodową. No, z jednej strony proponuje takie dosyć, można powiedzieć, etatystyczne, socjalne rozwiązania gospodarcze, z drugiej sprzeciwia się często wielu, wielu rozwiązaniom realizowanym w Unii, Unii Europejskiej, chociażby polityce, y, polityce klimatycznej. No i jeszcze do tego jego w można dodać taką, powiedziałbym, umiarkowaną prorosyjskość. On mm -hmm. często w mediach, mediach polskich chociażby jest przedstawiany jako prorosyjski polityk. Do jak tego, panie doktorze, jeszcze wrócimy do tej prorosyjskości, Dobrze. ewentualnego eurosceptycyzmu, to za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast chciałam jeszcze zatrzymać się na samej partii i na tym, co ona oferuje. Bo ja jak czytałam o tych wyborach, to trochę odniosłam takie wrażenie, że w kampanii też ona przecież dla progresywnej Bułgarii była dość krótka, sam pan powiedział kilka tygodni, że tam było dużo haseł, dużo sloganów, ale mało konkretów. Czy to jest trochę tak, że Bułgarzy zaryzykowali? Znaczy dali szansę no, trochę takiemu rozwiązaniu niepewnemu, bo do końca nie wiedzą jaka będzie polityka progresywnej Bułgarii, ale byli tak już sfrustrowani dotychczasową sytuacją polityczną, że stwierdzili damy im szansę? Zgadzam się z tym, że tam było mało, mało jakichś konkretów pogłębionej analizy, dużo powierzcho, powierzchownych haseł, ale niestety to jest też specyfika kampanii wyborczych w wielu innych, wielu innych państwach. No nie do końca mogę się zgodzić, że oni tutaj zagłosowali na coś niepewnego, bo właśnie przez te ostatnie lata to Rumen Radew był tą postacią, która, której oni, no, no był to tą figurą na scenie politycznej jedyną, której mogli być pewni, prawda? Rządy się zmieniały, kolejne skandale korunki, korupcyjne czy, czy polityczne powodowały, że kolejne rządy upadały. Radew był, był na swoim miejscu, więc oni raczej po prostu uwierzyli, że on swoją osobą y, będzie w stanie zaprowadzić z jednej strony stabilność polityczną, a z drugiej strony, że faktycznie y, on się uwiarygodnił w oczach elektoratu jako przeciwnik tego układu y, oligarchicznego i to y, y, to zadecydowało o tym jego sukcesie. Dwie postaci, które kojarzą się z właśnie może takim uosobieniem są tego układu polityczno-oligarchicznego. Jest właśnie były premier Bojko Borisow, ale także jeden z oligarchów, Delan Pewski. Yhm, proszę powiedzieć, co łączyło tych dwóch panów yy, i na ile ten problem zawłaszczenia państwa, korupcji, upolitycznienia instytucji państwowych jest dziś poważne, bo to też będzie nam trochę mówiło, ile tak naprawdę Rumen Radew będzie w stanie zdziałać. No, Bojko Boisko, tak jak powiedziałem, to była no, taka najsilniejsza postać bułgarskiej polityki w ciągu ostatnich 15 lat, czy nawet 20 prawie. On był premierem przez okres 13 lat z krótką przerwą. Pozycjonował się długo jako taki polityk centroprawicowy i proeuropejski, powiedzmy taki wpisujący się w główny nurt polityki europejskiej. A jednocześnie, tak jak mówiłem, był patronem w dużej mierze tych wszystkich tych tych wszystkich patologii, o których pani też wspomniała. Jego współpraca z Delianem Pejewskim jest tego właśnie też najlepszym przykładem, bo Pejewski jest oligarchą, który nie po, posiada dużej, nie ma dużej sympatii spo, spo, społecznej do niego. On można powiedzieć zbudował swoją partię polityczną metodami trochę korupcji politycznej, czy takiego no, przywłaszczenia sobie w części elektoratu też socjalnego po, poprzez transfery socjalne, transfery pieniężne do, do, do, do ludzi. I no, takim symbolem tej współpracy była poprzednia koalicja w tym parlamencie, który niedawno zakończył urzędowanie. Formalnie y, ugrupowanie Pejewskiego, y, który jest no, taką czarną postacią tej polityki. On też jest, y, on też jest objęty przez Stany Zjednoczone Mm, sankcjami z tak ustawy Magnickiego, obejmującej między innymi tych współpracujących oligarchów, którzy współpracują z rosyjskim reżimem. I yy, on formalnie nie był, Pejewski jego grupowanie formalnie nie były częścią yy, koalicji rządzącej, jednak tak naprawdę ona wisiała na ich głosach. Ona, oni cały czas potrzebowali jego głosów i Pejewski wręcz się z tym obnosił, że on realnie jest osobą tak naprawdę sterującą Państwem. i to też wy, wy z tylnego siedzenia i to też wy, yy, wywołało to te, tak, yy, tak, tak duże, duże niezadowolenie, yy, niezadowolenie społeczne. Bojko Borisow, jak rozumiem z racji, że jego partia GERB wchodzi do parlamentu, no to utrzyma, yy, znaczy będzie posłem, czyli też będzie miał immunitet. Na ile według pana Rumen Radew jest w stanie w jakiś sposób rzeczywiście złamać ten system, yy, złamać ten układ pociągnąć ludzi do odpowiedzialności? Czy to, w ogóle, czy to w ogóle jest możliwe? Tutaj są takie najważniejsze kwestie dla niego. Tutaj o, o, Mógłbym też odsyłać do, do analizy mojego kolegi z Pasimira do, do malarskiego na stronie Instytutu Europy Środkowej, w którym też pracuję. I z Pasimi wskazuje, że są takie najważniejsze kwestie, z którymi on sobie musi yy, yy, yy, Jakoś poradzić, jeśli chce skutecznie wdra wdrażać reformy, to jest obsadzenie stanowiska prokuratora generalnego, reforma sądownictwa i obsadzenie takiego ciała, które no właśnie wyznacza, można powiedzieć, sądów, tak, wysokiej randy, sędziów, wysokiej, wysokiej randy sądowni sądowniczej. Prawdopodobnie, żeby móc zrealizować te reformy, o których mówi, potrzebowałby też zmienić konstytucję. Takiej większości w parlamencie nie ma, więc yy, już teraz Radę sugerował możliwość współpracy w tych kwestiach z tymi partiami reforma reformatorskimi mm, i można powiedzieć, że to będzie taki test dla, dla, je, dla, jego, mm, dla jego politycznej y, działalności, tak? na, ile będą to jego, ta, na ile szczera będzie ta jego wola zmiany państwa, reformy państwa i jeśli ona będzie szczera, no to będzie w stanie znaleźć wspólny język z tymi państw reformistycznymi ugrupowaniami po to, by, by faktycznie zrobić, zreformować wymiar sprawiedliwości, zmienić konstytucję, wyznaczyć niezależnego prokuratora generalnego. Jeśli to się uda, to wtedy rozliczenia będą możliwe, ale ja też myślę, że to skupianie się na rozliczeniach poprzednich ekip rządzących to jest coś, co jest motywem, paliwem politycznym może przez kilka miesięcy po, po wyborach. Ludzie przede wszystkim będą oczekiwali zmian na, na lepsze w swoim życiu codziennym.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 krytycznego myślenia, pragmatycznych działań i dobrych rezultatów, zwłaszcza w budowaniu nowej architektury bezpieczeństwa i włożeniu dużego wysiłku w odbudowę potęgi przemysłowej i konkurencyjności. To będzie główny wkład Bułgarii w jej europejską misję. Koniec cytatu. Co powinniśmy przez to rozumieć według Pana? No to są oczywiście takie wypowiedzi, które wpisują się teraz można powiedzieć w taki obecny, główny nurt y, polityki, bo trudno by nie znaleźć polityka, który obecnie by nie krytykował Unii Europejskiej i który by nie mówił, że y, Unia Europejska potrzebuje reform, potrzebuje wzmocnienia swojej pozycji w świecie i potrzebuje y, inwestycji w przemysł, y, przemysł i obronność. Z drugiej strony no, Radę już y, tym samym sugeruje, że po prostu Unia Europejska powinna prowadzić no taką bardziej cyniczną może politykę dbania o własne interesy, a nie bycia tym moralnym przywódcą w świecie. To ma być taki, powiedzmy, pragmatyzm bardzo silny, który on też rzekomo wywodzi ze swojej kariery wojskowej. Tutaj z tymi zapowiedziami należy jednak być ostrożny. Bułgaria jest jednym z najmniejszych państw Unii Europejskiej, najbiedniejszym państwem Unii Europejskiej, które ma zarówno w kwestii wkładu PKB, jak i przemysłu ma bardzo niewielkie znaczenie, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj głos Bułgarii czy Rumena Radewa jako takiego miał y, jakieś ogromne znaczenie w, co do ksz, ksz, kształtu przyszłego Unii Europejskiej. To jest raczej y, po prostu sygnał po, do własnej publiki. A jaka jest ta publika? To znaczy jaki jest dzisiaj stosunek Bułgarów do Unii Europejskiej? Czy oni właśnie widzą ją przez pryzmat nieskutecznej polityki, czy jednak przez na przykład fundusze europejskie, które jak rozumiem w Bułgarii no, też płynęły dość szerokim strumieniem? No i, i tu jest właśnie zasadniczy problem. Nie chcę mówić, że Bułgarzy są społeczeństwem eurosceptycznym, bo nie są, ale są ze zrozumiałych przyczyn krytyczni często nastawieni wobec Unii Europejskiej. I teraz postaram się wytłumaczyć, dlaczego. Bułgaria nie wykorzystała środków w Unii Europejskiej nawet w zbliżonym stopniu do tego, który, jak wykorzystała to Polska. Między innymi dlatego, że właśnie łapę na tym wszystkim trzymał, że tak się wyrażę kolokwialnie. Ten układ oligarchiczny, o którym do, do tej powy mówiliśmy i wiele pieniędzy było e, rozkradanych, bądź było nieefektywnie e, wykorzystywanych. A na dodatek e, Bułgarzy często postrzegają tak, że to właśnie liderzy Unii Europejskiej, czy też politycy europejscy z tych najważniejszych państw, e, byli i patronami politycznymi dla Bojko, bo, Bojko Borisowa. bo przez długi czas tak było, że Bojko Borisow był lubiany, szanowany na salonach europejskich, m, dlatego, że m, czy to współpracował w kwestiach m, migracyjnych, czy to y, u, starał się pokazywać, że to on jest tą europejską twarzą w Bułgarii w odróżnieniu od prorosyjskiej, y, y, od rosyjskiej alternatywy y, w tym kraju. Stąd bierze się też często właśnie roz, rozżalenie Bułgarów wobec Unii Europejskiej, że politycy zachodni so, byli, są przez nich postrzegani jako patroni, y, ci, którzy dawali taki parasol polityczny dlatego tego y, Oligarchicznego układu, który na tym państwie żerował. To w takim razie wróćmy do Rosji, o której już pan wspomniał. Rzeczywiście w mediach polskich są obawy o ewentualną prorosyjskość Rumena-Radewa. Jak Pan postrzega jego wypowiedzi, jego potencjalną politykę wobec Rosji. Czy zasadne są porównania do polityki wiktora Orbana. Niektórzy mówią, że może to być bardziej polityka Roberta Ficy, jak pan to widzi? <mum> Tak naprawdę musimy poczekać i, i, i, i o, oceń, to wyjdzie to, to w praniu. To się okaże to, tak naprawdę. Jak ona, będzie, jak ona będzie wyglądać w konkretnych kwestiach. Tak? Ja myślę, że tutaj ja bym się spodziewał, że to będzie dużo mocnych słów, takiej suwerenistycznej wobec Europy retoryki i takiej dużej, dużo sympatii do Rosji w słowach, ale niekoniecznie będzie się to się przekładać na blokowanie jakichś ważnych projektów europejskich, na przykład wobec Ukrainy. Tak? Nie będzie się to raczej przekładać na blokowanie wsparcia finansowego dla Ukrainy. My postrzegamy Rumena Radewa jako polityka prorosyjskiego. Na bułgarskiej scenie politycznej byśmy powiedzieli, że on jest w taki umiarkowany sposób prorosyjski. My musimy mieć świadomość, że Bułgarzy są społeczeństwem w dużej części symp mocno sympatyzującą z Rosją. Z, Nawet z, teraz to, to... po tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Nawet teraz oczywiście w pierwszym momencie po, po tej inwazji to był taki trochę odwrót silniejszy prorosyjski, ale po czasie, gdy ten czas mija, to okazuje się, że no, takie kody kulturowe sympatia, która kształtowała się przez wieki tak naprawdę w oparciu o historyczne i kulturowe doświadczenia, no to, to, to w Bułgarii też odżywa. I co ważne, na przykład taka skrajnie prawicowa i mocno prorosyjska partia Odrodzenie, która miała dużo, większe, dużo większy Y, posiadanie dużo więcej mandatów w parlamencie w poprzednim rozdaniu, teraz otrzymała zaledwie 4%. Inne małe ugrupowania prorosyjskie, które też były w parlamencie poprzednio, w ogóle do tego parlamentu nie weszły, no bo w dużej mierze radev y, przejął ich elektorat. Y, prze, prze, przejął ten elektorat, no a w porównaniu z nimi, no to tak jak mówię, to, to jest taka prorosyjskość mocno, y, mo, mocno umiarkowana. Czy ta sympatia wobec Rosji w bułgarskim społeczeństwie oznacza również sympatię wobec Putina. No, to też oczywiście zależy, gdzie, gdzie przyłożyć ucho. Bułgarskie społeczeństwo jest pod tym względem bardzo mocno, bardzo mocno spolaryzowane. I oczywiście i tak, sympatyków również Putina w Bułgarii, w Bułgarii znajdziemy. Znajdziemy też ludzi, którzy postrzegają go jako zbrodniarza, a znajdziemy duże grono ludzi, i to do nich przede wszystkim odwołuje się Radew, którzy uważają, że Putin Putinem, ale z Rosją trzeba jakoś się ułożyć, że z, przez wieki Rosja była raczej przyjacielem Bułgarii niż wrogiem, no bo z tej perspektywy faktycznie tak było oraz, że nie możemy poświęcać własnego dobrobytu, wiecznie poświęcać własnego dobrobytu na rzecz walki z Rosją, prawda? Więc to jest ten, ten, ten, ten powiedzmy pokojowy, w cudzysłowie to mówię pokojowy, pragmat taki wyrażany przez dużą część społeczeństwa i także przez Rumena na Radewo. Bułgaria jest ważnym dostawcą amunicji i materiałów wybuchowych na Ukrainę. Czy myśli pan, że Radew może jakoś ukrócić ten eksport? Czy może jakoś go zmodyfikować, jak chociażby było na Słowacji? Czy coś w tej kwestii wsparcia takiego no, bezpośredniego Bułgarii dla Ukrainy może się zmienić? To będzie ten najważniejszy sprawdzian. Ja myślę, że tutaj rozbije się to wszystko o pieniądze. Jeśli Bułgarzy, bo to, to nie jest też tak, że Bułgarzy dostarczają obecnie to wszystko za, za, za darmo, więc mm -hmm. jeśli, jeśli tutaj, że tak powiem, kasa się będzie zgadzać, to tutaj się wiele nie zmieni. Bo też przeczytałam, że Bułgarzy dostarczają tą broń bardzo często przez państwa trzecie, na przykład przez Rumunię. No a znowu Rumunia też y, przez długi czas wstrzymywała się, powiedzmy do swojej broni. Oczywiście y, do, do, korzystają z szlaku rumuńskiego, dlatego że no, Bułgaria nie graniczy, nie, nie, nie graniczy z Ukrainą, więc to jest jakby taka droga tranzytowa. Również. Mm -hmm, mm -hmm. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie krył zadowolenia z zwycięstwa Rumena Radefa z tak zdecydowanego zwycięstwa. Czy Rosja ma jakieś instrumenty, żeby zachęcić Radewa do bliższej współpracy, czy też w ogóle do y, współpracy i normalizacji relacji między tymi krajami. Rosja otrzymuje cały czas dosyć takie skuteczne, znaczące narzędzia wpływu na bułgarską opinię publiczną. Poprzez media przede wszystkim, poprzez media społecznościowe i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę ten, ten, to narzędzie, którym Rosja może wpływa na bułgarską opinię publiczną, a przez to będzie wpływać też na, na, na, na rządzących. Tutaj jest też kwestia jakby polityki energetycznej. W Bułgarii przez długi czas y, był realizowany taki projekt wizja uczynienia z Bułgarii, takiego hubu m, m, dla gazu w ogóle w Europie. No i tutaj wizja takiej pełnej współpracy między Rosją, Zachodem i tak dalej w tej kwestii y, była silna. To jeszcze y, kilka, kilkanaście lat temu I, i na pewno Rosja będzie zachęcać, żeby do tego typu rozwiązań y, znów wracać. A czy Rosja zaangażowała się w tę ostatnią kampanię wyborczą? Mam na myśli na polu oczywiście dezinformacji i fake newsów, jak chociażby było w sąsiedniej Rumunii. Czy widoczny był taki wkład, czy też próbę e, wpłynięcia na tę kampanię? Tutaj sytuacja jest, tak jak mówię, trochę odmienna od Rumunii, ciężko to porównywać, ponieważ Rumunii, yy, można powiedzieć, nie, są, nie byli społeczeństwem prorosyjskim. I, I tutaj taka operacja, jakby próba wpływu na yy, yy, sytuację polityczną w Rumunii wymagała dosyć no, zaawansowanych działań yy, i takiego... No, Całego dosyć, powiedzmy, sprytnego planu działania na wielu forty, na, na wielu płaszczyznach. W, w, w Bułgarii jest inaczej, ponieważ tak jak mówię, Bługa Rosja w bułgarskim obiegu opinii, opinii publicznej, w mediach, tak dalej, jest obecna w, od dawna i, i tutaj nie musiała Rosja jakichś dużo większych wysiłków podejmować niż było to w, w, we wcześniejszych latach. Doktor Piotr Oleks, uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Europy Środkowej był Państwa i moim gościem w Świecie W Powiększeniu. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Ja zapraszam oczywiście na jutro po godzinie 20:30. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Powtórka programu zdrowie. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa a z nami Artur Białoszewski specjalista zdrowia publicznego i epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Profilaktyków Polskich z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szanowni Państwo będziemy dzisiaj mówić o profilaktyce a właściwie o tym kim jest profilaktyk i czym się zajmuje, bo i tu zwrócę się do naszego gościa, profilaktyk to taki nowy zawód medyczny, prawda? Tak, można powiedzieć, że dotychczas przyjęło się, że profilaktykiem jest ten, który wykonuje profilaktyczne działania, ale od 2023 roku wszedł właśnie ten nowy zawód, który ma ustrukturyzować takie brakujące ogniwo w polskim systemie ochrony zdrowia, który ma na celu przede wszystkim zajmować się zdrowiem populacji osobami, które nie chorują, żeby utrzymywać jak najdłużej ich zdrowiu, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest generalnie trudne, żeby żyć zdrowo, a żeby żyć zdrowo, to trzeba wiedzieć jak. No to taki właściwie edukator, tak? Profilaktyk edukator. Z jednej strony y, działania edukacyjne wpisują się w zakres zawodowy pracy profilaktyka, ale powinniśmy na to spojrzeć dwojako. Jedne to jest takie działanie... Top down, od góry, gdzie patrzymy na całą populację, gdzie musimy analizować te potrzeby, zmiany demograficzne, jakie grupy ryzyka są i tym się zajmuje profilaktyk, żeby organizować ten system, żeby dostęp do świadczeń był odpowiednio sprofilowany, a z drugiej strony, musi on również współpracować z indywidualnymi osobami, żeby ich zdolności w zakresie przyswajania wiedzy i wykorzystywania tej wiedzy o zdrowiu inaczej health literacy były na takim poziomie, żeby mogli oni podejmować racjonalne decyzje z punktu widzenia swojego zdrowia. Dlaczego system ochrony zdrowia potrzebuje dzisiaj specjalistów od profilaktyki? Myślę, że jesteśmy w takim krytycznym momencie przesilenia, gdzie że zarówno kolejki, zarówno niedobory finansowe, jak i dostęp do świadczeń medycznych powoduje, że osoby, które dotychczas w systemie odpowiadały również za działania edukacyjne i za działania profilaktyczne, mówię tutaj o kolegach lekarzach, o pielęgniarkach środowiskowych, y, muszą się bardzo skupić na tej medycynie naprawczej. Kiedy pacjent już trafia do tego gabinetu, mając gdzieś z tyłu głowy, że za nim jest kolejka pacjentów, y, specjalista lekarz, pielęgniarka też wie, że no, są bardzo pilne przypadki, no to się zajmuje tym, do czego został wykształcony i najlepiej jest w stanie zrobić, czyli leczeniem. I tu pojawia się pewna luka, gdzie właśnie wchodzi profilaktyk. To on uzupełnia tak naprawdę ten kontakt z pacjentem poprzez potencjalnie poradę edukacyjną, na przykład wpisaną w projekt Moje Zdrowie, gdzie po wykonaniu badań wizytę podsumowującą właśnie może wykonać profilaktyk, określając na przykład indywidualny program szczepień, analizując BMI, kierując do dietetyka i patrząc, jakie jest ryzyko właśnie dla tego pacjenta. Ale my chyba jako pacjenci, jako społeczeństwo musimy się też trochę przestawić, bo z punktu widzenia tak zwanego zwykłego człowieka, jakie mogę mieć zaufanie do kogoś, kto będzie mi mówił o chociażby mm, mojej przyszłości zdrowotnej, a lekarzem nie jest. Tak, to nie jest tak, że profilaktykiem może zostać osoba, która skończyła tygodniowy kurs. To są osoby, które ukończyły studia zdrowia publicznego, a często też mają specjalizację, Specjalizacje z promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, z epidemiologii właśnie, ze zdrowia publicznego czy zdrowia środowiskowego. To są ciężkie studia pięcioletnie, które właśnie są definiowane poprzez właśnie opiekę nad zdrowiem, a nie leczeniem. W programie kształcenia zawodów medycznych, które zajmują się bezpośrednio medycyną naprawczą, tego kwantu profilaktycznego jest naprawdę niedużo. Jeżeli porównamy to właśnie z osobami, które są do tego kierunku specyficznie wykształcone, to oczywiście my musimy budować, chociażby poprzez takie audycje, jaką mamy dzisiaj, zaufanie do tego zawodu. To jest, jak pani redaktor wspomniała, nowy zawód. Na świecie jest kilka odpowiedników tego zawodu w krajach anglosaskich czy też w krajach skandynawskich. Natomiast jest to pewnego rodzaju nowum, że ustrukturyzujemy tą opiekę i tak musimy budować zaufanie do tego zawodu. No już pan wspominał o tym, jak zostaje się profilaktykiem, a jaki jest dokładnie ten program studiów, co, czego tam się uczą i czy to są osoby, hmm, które rozpoczynają swoją w ogóle ścieżkę edukacyjną w sensie studiów, czy można się przekwalifikować z innego zawodu, na przykład na ten zawód profilaktyka w jakimś systemie edukacji podyplomowej? Nie, nie można się przekwalifikować, tak samo jak specjalizacja w innych zawodach medycznych z chociażby właśnie z zdrowia publicznego nie daje możliwości bycia profilaktykiem, to tak jak w innych zawodach trzeba skończyć najpierw studia licencjackie, wtedy się uzyskuje ten, ten możliwość wpisu do rejestru zawodów medycznych, no i później studia magisterskie i specjalizacja. Dodatkowo, tak samo jak każdy inny zawód medyczny, istnieje obowiązek ustawicznego kształcenia. Więc tak samo jak lekarze, pielęgniarki, diagności, ratownicy, profilaktyki Muszą wykonywać w Centrum Kształcenia Medycznego Podyplomowego kursy, które uzupełniają ich bieżącą wiedzę. Więc jest to zawód, tak jak powiedziałem już wcześniej oparty na działaniu zarówno populacyjnym, jak i indywidualnym. E, dlatego profilaktycy uczą się zarówno też biostatystyki, epidemiologii, żeby popatrzeć z góry na społeczeństwo, ale też uczą się kontaktu z osobą, budowaniem zaufania, medycyny opartej na faktach, czy zdrowia publicznego opartego na faktach, bo rozmawiając z pacjentem trzeba mieć twarde dowody i twarde argumenty, żeby go przekonać chociażby do zmiany stylu życia, jak mówimy o paleniu tytoniu, czy też spożywaniu tytoniu w inny sposób, czy też ograniczeniu spożycia alkoholu, wpływu na zdrowie, to wszystko tak, musi mieć... Tak, jest coś, mieć... co jednym uchem wpada, drugim wypada. No, oczywiście jest to kwestia również siły argumentów. My wiemy w działaniach profilaktycznych i promocji zdrowia, że pojawiają się takie okna okazji, kiedy człowiek jest bardziej otwarty na zmianę zachowań. U kobiet to często jest ten czas, kiedy się stara o potomstwo. U mężczyzn, no cóż, to zapewne Stan przedzawałowy, czy też pierwszy zawał, prawda? Albo wejście w kryzys wieku średniego, tak? Wtedy jesteśmy bardziej otwarci na to. Tak samo my budujemy te zdrowe postawy również u młodzieży. Profilaktycy też aktywnie mogą działać właśnie w placówkach edukacyjnych. Dopiero co padła informacja o tym, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Wiemy, że kadry w tej chwili no, muszą uzupełnić dużo wiedzy w zakresie właśnie nauczania o zdrowiu i edukacji zdrowotnej, natomiast profilaktyk musi uzupełnić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, bo on nie może prowadzić zajęć w szkole, nie ma wykształcenia pedagogicznego. Są takie studia podyplomowe, które to uzupełniają, ale jest doskonałym partnerem dla nauczyciela w szkole, który może zaprosić, na przykład z lokalnego POZ-u, profilaktyka, który będzie mówił o wybranych domenach, które znajdują się w programie kształcenia. I to są osoby, które naprawdę potrafią mówić o tym ciekawie. No i to niezwykła wartość, że można faktycznie zaprosić fachowca do tego, żeby z młodzieżą porozmawiał. Jakie kompetencje poza tą wiedzą medyczną są takie kluczowe w tym zawodzie, bo wynika z tego, że kompetencje trochę powiedziałabym miękkie, komunikacyjne. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie, w jaki sposób oceniamy wizytę w placówce ochrony zdrowia, to pacjent przede wszystkim ocenia empatię. Ocenia empatię, to w jaki sposób jest zaopiekowany, w jaki sposób ta komunikacja wygląda, a komu, jak komu pani redaktor nie muszę mówić, że komunikacja jest ekstremalnie ważna. Ona oczywiście musi być podparta solidnymi podstawami naukowymi i medycznymi i, i zdrowotnymi, ale to jest właśnie klucz tego, żeby zdobywać zaufanie. Jeżeli sobie retrospektywnie słuchacze pomyślą o ich wizytach w placówkach ochrony zdrowia, to przede wszystkim każdy z nas chce się czuć bezpiecznie. I to budowanie zaufania i bezpieczeństwa jest kluczowe do tego, żebyśmy byli otwarci na jakąś zmianę. To, w jaki sposób placówka też jest zorganizowana, w jaki sposób recepcja jest zorganizowana, w jaki sposób przepływ pacjentów, to się nazywa patient journey, tak. Można, można powiedzieć po staropolsku, ale ścieżka pacjenta, to też tym się zajmuje profilaktyk. On zapobiega pewnym problemom, które mogą wynikać i też zagrożeniom, bo za dużo pacjentów w poczekalni to też jest zagrożenie epidemio, epidemiczne, prawda? To, że chcemy też dyskretnie być przyjęci, to też jest ważne. Mamy cztery poziomy profilaktyki tak naprawdę. Pierwszy poziom jest skierowany dla osób zdrowych, dla osób, które są w grupie ryzyka. I to takim działaniem ochronnym jest oczywiście szczepienie. Dla osób dorosłych wiemy, że są szczepienia zalecane w zależności od tego, jaki zawód będziemy wykonywać, To, czy na przykład też wyjeżdżamy za granicę, prawda, to taki profilaktyk może doradzić, jakie szczepienie wykonać. A teraz też wiemy, że koledzy farmaceuci na przykład mogą no szczepić właśnie szczepienia w, aptekach. w aptekach, więc dostępność tego jest ogromna, tylko tak naprawdę musimy mieć wolę do wykonania tego czy ostatnio szczepienie na półpaśca, prawda? Jak wyjeżdżamy w różne kraje tropikalne, to WZWA powinniśmy się doszczepić. Szereg różnego rodzaju informacji, które oczywiście my możemy znaleźć w internecie, ale lepiej, żeby osoba do tego gruntownie wykształcona nam wytłumaczyła, prawda? Mówi pan o czterech poziomach profilaktyki. Tak, drugi poziom to już jest wtedy, kiedy... Jesteśmy chorzy, ale o tym nie wiemy, prawda? Czy to jest organizacja badań przesiewowych. To też jest kluczowe, ponieważ my wiemy, że ta zgłaszalność na badania przesiewowe też nie jest na tak wysokim poziomie, jakbyśmy chcieli, szczególnie w grupach ryzyka. No, nie bez powodu nowotwór piersi, czy też nowotwór prostaty jest jednym z tych nowotworów, które królują w statystykach, jeżeli chodzi o o zgony, a to są zgony, którym można zapobiec poprzez działania profilaktyczne. Profilaktyk też kieruje daną osobę na odpowiednie badania profilaktyczne, żeby szybciej wykryć chorobę i żebyśmy szybciej mogli podjąć leczenie. Nie każdy z nas daje sobie sprawę, czas szybko płynie, oczywiście, że już znajduje się w grupie, w której należy się badać trzeci poziom profilaktyki, znowu często mylony z leczeniem, to jest wspomaganie terapii. Czyli... Jaka jest tu rola profilaktyka? Profilaktyka, czyli zapobieganie, a tu już doszło do zachorowania. Tak, tu już mamy osoby, które mają zdiagnozowaną chorobę, ale my musimy tą chorobę odpowiednio kontrolować. Mamy osoby z chorobami przewlekłymi, które muszą również przyjmować regularnie leki. To się nazywa adherencja. Adherencja do terapii, kiedyś compliance. Ale na przykład w takich chorobach jak astma, wiemy, że około 70% pacjentów nie korzysta regularnie z leków kortykosteroidów, beta-2 mimetyków interwencyjnie. Właśnie dlatego, że te konsekwencje niestosowania są odsunięte w czasie. I edukacja pacjenta w zakresie stosowania się do zaleceń terapeutycznych i utrzymywanie ich jest jednym z tych elementów, które są krytyczne. My na przykład, jeżeli jest zalecony komuś wykupienie recepty i na przykład widzimy, że pacjent nie wykupuje tych recept, to może być też tak, że go nie stać na to, żeby wykupić te leki, prawda? My nie widzimy tych przyczyn, dlaczego ten pacjent się nie stosuje. Czy chociażby rehabilitacja po operacjach, tak? To w dużej mierze zależy od pacjenta, czy on dojdzie do tej pełnej funkcjonalności. Tak, więc rolą profilaktyka też jest zbadanie tego środowiskowego modelu, dlaczego pacjent, pomimo tego, że ma stwierdzoną chorobę, jest prowadzony przez lekarza POZ-u, czy też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to na przykład nie ma odpowiednich wyników źle stosuje leki, e, w sposób nieprawidłowy, przepraszam, może już, to jest... Tak, leko... już teraz rozumiem tę różnicę, bo gdy zaczął pan mówić, to pomyślałam sobie, że właściwie mamy już kogoś takiego, to są koordynatorze leczenia, ale ta rola jest zupełnie inna, znacznie szersza w tym wypadku. Tak. I to właśnie odzwierciedla ten element systemu, który dotychczas był mało zaopiekowany. Koleżanki pielęgniarki środowiskowe też w swoim zakresie powinny takie porad udzielać, ale praktyka pokazuje, że jest tylu pacjentów, szczególnie starszych, którzy wymagają opieki takiej fizycznej, podania leków, e, e, czy też e, e, opieki związanej z odleżynami, że często nie starcza czasu i buforu na to, żeby podejść właśnie do osoby zdrowej, ponieważ tak jak zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, jest tylu chorych i będzie coraz więcej oczywiście. No bo z uwagi społeczeństwo na to. się starzeje. Tak. I to powiem tak, że pr proporcjonalnie w grupach wiekowych nie będzie różnić typu więcej zachorowań na nowotwory, tylko tych osób w populacji będzie więcej, przez co ich masa netto będzie większa, ale jest jeszcze czwarty poziom profilaktyki. To jest pewna nowość i to jest ochrona przed przemedykalizowaniem. Aż Z jednej strony mamy adherencję, a z drugiej strony medykalizację, tak? Zb że, to, że, że niektórzy jedzą zbyt dużo leków? Między innymi, czy na przykład nadmierne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. A, prawda? to precyzyjniej, tak. <grych> tak. Polacy generalnie spożywają bardzo dużo suplementów diety. Jesteśmy w czubie Europy, trzeba powiedzieć. Jedni mówią, że to źle. Ja uważam, że to jednak nie jest źle, bo to pokazuje, że my chcemy dbać o swoje zdrowie. Oczywiście jest to wymiar tak zwanej wzięcia magicznej pigułki, ale to pokazuje właśnie tą chęć, że jednak chcemy być zdrowi. Ochrona przed, medyka, przed medykalizowaniem, przemedykalizowaniem mówi nam o tym, że na przykład polipragmazja. Interakcje międzylekowe, które mogą powodować objawy mylone z innymi jednostkami chorobowymi jest tutaj krytyczna, czyli na przykład prośba do pacjenta po rozmowie, przeglądzie lekowym, od razu też powiem profilaktyk nie jest specjalistą od farmakoterapii. Ale może doradzić pacjentowi, żeby poszedł do apteki, gdzie w ramach opieki farmaceutycznej... Ten przegląd zostanie zrobiony i farmaceuta, czyli fachowiec wtedy powie mu, że tego leku nie łączymy z tym i tak dalej, i tak dalej i jeszcze nie popijamy tego ziółkami. A to jest jeszcze inna kwestia, bo tutaj jeszcze jest skierowanie na przykład do dietetyka, prawda, który odpowiednio wyreguluje dietę. Ale to znowu jest rola profilaktyka, żeby przekonać pacjenta do wykonania tego ruchu. Prawda? Ja zawsze powtarzam moim studentom, e, że wiedza leży na ulicy. Mamy telefon, tam mamy wszystkie artykuły świata, dostęp, biblioteki stoją otwarte. Ale też i fake newsy i dezinformacje. O, Medyczną również. Na uniwersytecie, w bibliotece różne książki też się zdarzają, ale te, nie każdy chodzi do biblioteki i ich czyta. A więc liczy się motywacja. I tą motywacją do bycia zdrowym, pokazaniem, że bycie zdrowym jest Fajne, Że bycie zdrowym nie musi wiązać się z jakimiś dużymi przeciwnościami w codziennym stylu życia, tylko to jest suma małych, małych kroków, które jesteśmy w stanie wykonać. Bo to nie możemy zmieniać całego stylu życia nagle, że wysłuchamy tej naszej dzisiejszej audycji i nagle stwierdzimy, dobrze to ja teraz będę żył według dziesięciu zdrowych przykazań. Nie, to jest codzienna próba bycia lepszym człowiekiem. Czy obecność profilaktyka może wpłynąć na zdrowie społeczeństwa? Czy to jest też takie wyzwanie, przed którym stoimy, biorąc pod uwagę ogrom chorób cywilizacyjnych? Myślę, że jest to remedium na pewnego rodzaju problem dehumanizacji też w medycynie gdzie patrzymy na różnego rodzaju, w tej chwili zresztą w mediach powtarzanych, fundusz rozliczenia, punkty, prawda. Czasem nie widzi się pacjenta, ale się widzi pesele. Rozmowa z profilaktykiem jest pewną odpowiedzią właśnie na to upodmiotowienie pacjenta. To, że może on poświęcić też czas. A wiemy, że czasem w gabinecie lekarskim ludzie są y, trochę y, nie do końca otwarci na to, żeby mówić o swoich y, złych wyborach. Prawda? Profilaktyk, który jest w stanie wysłuchać, co jest przyczyną tych złych wyborów, bo często jest to stres. Y, często zła dieta wynika z charakteru pracy. Prawda? z sytuacji rodzinnej, z wielu różnych innych rzeczy, to wymaga czasu. tak? I dlatego w moim zdrowiu na przykład porada edukacyjna, która znajduje się na samym końcu całego procesu, najpierw wykonujemy diagnostykę, później przegląd tych dokumentów i na koniec tą poradę, jest takim obszarem właśnie i czasem, kiedy można być jeden na jeden z pacjentem i słuchać bardziej jego, a potem dopiero się dostosować do jego potrzeb i możliwości. Jakie są największe wyzwania przy wprowadzaniu i pojawianiu się tego nowego zawodu i czy nasz system jest w ogóle gotowy na taką zmianę? My sami czy jesteśmy gotowi? Bo zaczęliśmy od tego, że być może będzie jakaś nieufność w stosunku do profilaktyków. E Nasze, nas, nasze społeczeństwo czerpie wiedzę o zdrowiu z wielu różnych źródeł. Tych źródeł bardziej wiarygodnych, niektórych mniej. Wiemy, że dezinformacja też jest elementem tej, tej wiedzy z przestrzeni, w przestrzeni publicznej. Czy jesteśmy gotowi Myślę, że to jest źle zadane pytanie, bo nie ma innego wyjścia niż redefinicja w tej chwili naszej ochrony zdrowia na to, żeby przygotować nas do bycia po prostu bardziej zdrowym społeczeństwem. Dane pokazują, że zdrowe społeczeństwa to są bogate społeczeństwa, a chore społeczeństwa to są biedne społeczeństwa. Więc też jest to sprzężenie, które, które jest ważne z punktu widzenia wprowadzenia tego profilaktyka dla decydentów którzy powinni coraz częściej angażować ten nowy zawód w różne procesy w ochronie zdrowia. Oczywiście od POZ-u, w którym, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, został wprowadzony, ale szereg różnego rodzaju firm, prywatnych, które oferują świadczenia profilaktyczne czy świadczenia medyczne zaczęło do swojego koszyka świadczeń właśnie w, wprowadzać profilaktyków. Chociażby dlatego, że te korporacje, którym się płaci za to, żeby mieć dostęp do świadczeń zarabiają na tym, że jesteśmy zdrowi, bo nie korzystamy z tych świadczeń. prawda? Tak samo Narodowy Fundusz Zdrowia powinien inwestować w działania profilaktyczne, żebyśmy nie korzystali. Nie, przepraszam, nie musieli korzystać ze świadczeń zdrowotnych, czy też nie byli zmuszeni korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Więc to jest sytuacja zarówno zwycięska dla pacjenta, dla systemu, jak i dla państwa, jeżeli chodzi o nadzór nad zdrowiem populacji. Jest zainteresowanie tym zawodem, taką pracą? Z uwagi na to, że ten zawód został wdrożony tak naprawdę, pierwszy raz pojawił się w przepisach w 2023 roku, a akty wykonawcze wychodziły w 2024-2025, jeżeli chodzi o zakres pracy i powolutku on ten zawód jest implementowany do systemu, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, jak, jak bardzo jest on potrzebny. Wiemy, że absolwentów zdrowia publicznego w tej chwili jest kilkanaście tysięcy. Więc jest ten potencjał, jeżeli chodzi o możliwość ich wykorzystania, ale trzeba pamiętać, że dotychczas osoby, które kończyły zdrowie publiczne, znalazły swoje miejsce w systemie. Pracują w korporacjach medycznych, pracują w firmach badań klinicznych, w ministerstwie, w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli nie bezpośrednio z pacjentem. To jest nowa ścieżka, którą, którą otwieramy i dajemy możliwość wykorzystania nabytych umiejętności, kompetencji i wiedzy na studiach, żeby pomagać społeczeństwu, bo większość z nas, poszło na te studia właśnie, żeby pomagać ludziom. A my proszę Państwa dajmy w takim razie szansę sobie pomóc. Będą nam tym pomagać właśnie profilaktycy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Pan Artur Białoszewski, specjalista zdrowia publicznego i epidemiologii, prezes Stowarzyszenia Profilaktyków Polskich Warszawski Uniwersytet Medyczny. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Panie Redaktor. I zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30 Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska. Samo zdrowie. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów.